Cześć. Oglądacie kanał 314wo.pl. Dzisiaj ważę piwo, no jakiś pale ale prosty, recepturę możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Cóż, jest godzina 11.16, 13, 13 sierpnia. Słód jest już w, w garze, już rozpoczęło się zacieranie. O moment, muszę włączyć stoper. Moment. Dobra, poszedł stoper, już działa, w tej chwili pół godziny, miało być w 50 stopniach, ale śrutowanie mi się troszkę przeciągnęło, jest no, prawie 60 stopni, ale ponieważ na tej przerwie nie zależy mi tak bardzo, więc nie martwię się o tę o różnicę. No cóż, będzie. to miała być przerwa białkowa w 50 stopniach, będzie już taka no, na granicy z cukrzającej. Ale no nie przejmuję się tym, to jest, to jest w porządku, bo, bo właściwie tej przerwy proteinowej to właściwie mogłem wcale nie robić, też by było dobrze. No to może tyle w tym wejściu, moment, pokażę, pokażę garnek, przepraszam za te wstrząsy, ale to, to jest wszystko amatorskie, mam jedną kamerę. ziarno było widać, o. Proszę, jest ziarno. No, jedną ręką. To się można. Także cały dzień Cały dzień warzenia piwa przede mną. A, wam, a przed Wami kilka odcinków kolejnego, 39. piwa mojego. Cześć, na razie. Nie, nie, cześć, bo to będzie jeszcze trwało. Teraz podgrzewam zacier do 66 i 7 według instrukcji czyli no, nie, 67 stopni, 66, 67 stopni. Minęło pół godziny tej przerwy. Proteinowej teoretycznie, bo wiadomo, coś stało w tej chwili. W kociołku jest już o, temperatura rośnie, zobaczymy za chwilę, ile w ogóle mamy piękny, słoneczny, sierpniowy dzień. Ja tam lubię taką pogodę, nawet w trakcie ważenia. Niby to już można powiedzieć, że nie sezon bo piwo się lepiej robi w takie chłodniejsze dni, ale ja lubię. Poza tym, za w wtorek dzisiaj, bo ja jestem na urlopie. Dzisiaj wtorek, jestem na urlopie, a w czwartek wyjeżdżam, więc to jest takie piwo przedwyjazdowe. Jak wrócę, to już będzie po fermentacji. A Jak wrócę, to już będzie po fermentacji. I pewnie będę przelewał butelki. O, proszę, proszę. Cisza tam! 60 stopni, 61 stopni już mam w, yy, w garnku. A nad garnkiem też gorąco. Chodź tu chodź karuda Dobry pies, dobra Efi, chodź Chodź staruszko Tak, to jest właśnie zaleta tych wszystkich automatyzacji. Kurde gorąco tu albo mi tutaj płomień troszkę boczki nie, nie, nie pogrzewa. Dobra tych wszystkich automatyzacji, że można zostawić e, zostawić wszystko i sobie. Pojechać, a tutaj automatyka będzie pilnowała temperaturę, jeśli się nie psuje. Godzina, godzina, godzina. Godzina 13:30, 13, .30, 13 pa. trochę wybiegnął jednak w przyszłość. 13:30, 13, 13 sierpnia. Oglądacie 314 wopl ważenie piwa w stylu jakimś takim bliskim apy w tej chwili rozpoczynam wysładzanie w tej chwili rozpoczynam wysładzanie także za chwilkę no, poznacie parametry tego sfermentowanego czegoś. Tutaj jak tutaj widzimy ten mikrofon będę mógł się odwracać. Tutaj y, już w filtratorze jest y, zaciek przelany, tutaj jest, odznacza się y, złoże, czyli ziarno, y, które już opadło na dół. Tutaj jest poziom, poziom płynu, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, około 5 litrów płynu. Ja już mam przygotowaną y, pierwsze 6 litrów wody do wysładzania. Y, no i co? I zaczynam. Nie, będę, nie będzie tutaj. Aha. Ja wysładzam do takiego wiaderka, yy, nie prosto do garnka, to jest, yy, przyczyny są takie, po pierwsze to wiaderko ma podziałkę, dzięki temu wiem ile wysłodziłem, co przydaje mi się do, do programu, żeby wpisać. Yy, jest jakaś jeszcze przyczyna? Nie ma, więcej przyczyn nie ma, brak przyczyn, po prostu bez przyczyn. Dobra, odkręcam kran. Kran odkręciłem do samego końca, bo tak naprawdę chcę, żeby się wlało tutaj 2 litry. Grawitacyjnie leci, więc musi stać na podłodze. 2 litry, bo ja te 2 litry z powrotem wleję, ponieważ no. Pewnie wiecie już dlaczego, ale ja to i tak powiem, będę kto mówił za każdym razem. Chodzi o to, że te dwa pierwsze litry są bardzo mętne, najbardziej mętne. One jeszcze zawierają te dużo osadów i ja je przeleję, żeby one się jeszcze raz przefiltrowały. Dobra i teraz dopiero rozpoczyna się ta właściwa filtracja. Yy. Powolutku, tak jak widać, ledwo to leci. Teraz pokażę, podniosę. O, tak sobie to ciurka powoli mniej więcej wolniej, szybciej mniej więcej w tym tempie. Chodzi o to, że chodzi o to, że yy, takie powolne tempo wysładzania daje większą wydajność dobra z powrotem wracacie na stojak na statyw w ogóle wyłączam nie ma sensu dalej tego ciągnąć chodzi o to że tak jak tutaj do tego wiaderka wleje się już jakieś nie wiem z 10 litrów przeleje do garnka te 10 litrów włącza pańki już będę zaczynał podgrzewać tutaj do, do tego filtratora będzie trafiała woda, czysta woda około 75 stopni ciepła około 75 stopni i ona będzie wypłukiwała cukier z tego tutaj ziarna słodu, który tam z tego zaczero. Dobra. Nie ma co tutaj pokazywać więcej bo to jest mało ciekawe poza tym ja mam dużo roboty a tutaj jakbym to teraz włączył i tak nagrywał i nagrywał to potem będę miał godzinę. Filmu który będę musiał potem obejrzeć i pociąć a tego nie chcę. Także. Jeszcze ten nawyk ten straszny nawyk dobra. Na, rozłączam się cześć yy, wysłodziłem 27 i jakieś. 27,7, niech będzie litra, a miałem wysłodzić 27,26,7, pomyłka, więc y, trochę jestem w tej chwili zaniepokojony tym, co mi tu wyjdzie. No, czyli co? Spodziewamy się, że będzie słabiej, znaczy mniejsza moc, mniejszy, mniej cukru w brzeczce nastawnej, no i jest. 11 bricks. Powiedzmy, że jest ciepło, więc zauważyłam, że im że zimniej trochę to trochę podnosi się. No tak będzie 11 powiedzmy i pół czyli 11 Belgie. No to co no to będzie lżejsze piwo. No. Tro trochę przesadziłem. No. Co prawda to się teraz y, wygotuje. Będę gotował bardziej że tak powiem intensywnie. Y, co powinno odpa więcej odparować. No dobra. no. Jeszcze zerknę 314 314 w Bartek Stanisza, przy mikrofonie, waży piwo yy, Bardzo proste, yy, tylko na słodzie Pale Ale oparte i chmielone jednym chmielem Ro, Loral za to bardzo, bardzo goryczkowym 23% yy, procent. alfa kwasów faza gotowania i chmielenia właśnie. W tej chwili brzeczka już jest bliska brzenia, już prawie będzie zaraz brzała Dzisiaj będzie będzie chmielenie w hot spiderze, bo bo chmielu jest mało w 30 gram. No i, i zapraszam do obejrzenia tego odcinka. To chyba będzie najkrótszy odcinek z tej no bo w sumie w gotowaniu nie najmniej mniej, mniej się dzieje, po prostu trzeba obczekiwać te swoje mm, czasy i, i, i, i wsypywać mnie no, w odpowiednim momencie. Kątem oka, a właściwie, <grych> kątem oka to było tak, y, obserwuję garnek, bo tam już naprawdę jest bardzo blisko wrzenia no i nie chciałbym żeby to y, wykipiało. 13 sierpnia mamy godzina 14.46 no i, i czekam, czekam aż zacznie mocno woda bo tam już naprawdę ta grzeczka się dobrze dobrze rusza ale ponieważ ponieważ no wysłodziłem trochę za dużo pomyliłem się o jeden litr w związku z tym Obniżył się y, poziom y, cukru w grzeczce nastawnej. Właściwie nie w nastawmy w, w, w tym zacierze, który w tej chwili się gotuje. Ja już naprawdę w się 13 dusze, teraz to nie musi pójść. W każdym razie mam y, zamiar w związku z tym y, dosyć intensywnie gotować, żeby więcej odparowało. Idę, idę sprawdzić, bo tam naprawdę już mocno bulgocze. Dobra mamy to to jest ten moment kiedy włączam stoper z rozpoczęciem gotowania będzie się gotować 70 minut pierwsze chwile, chmielenie za 10 minut nadeszła chwila chmielenia mm, tutaj mam 15 może 16 gram tego chmielu Loral. <tryk> eee. Nie, nie rusza się strasznie bardzo, dlatego że jak widać jest prawie pełen kocioł. No i w związku z tym jak trochę odkręcę, to zaczyna kipieć. Dobra, teraz uwaga, bo dosyć neurologiczny moment. Wsypię ten chmiel i od razu zacznę, muszę tam mieszać i pilnować, żeby właśnie nie wykipiało. Uwaga, patrzcie. No dobra pierwsze chmielenie zaliczone następne ustawiłem chyba 5 minut przed końcem gotowania albo 10 tak następny krok to tak naprawdę będzie włożenie chłodnicy 10 minut przed końcem gotowania chłodnica, 5 minut przed końcem goto gotowania reszta chmielu. No, czyli dopełnienie do tej jednej uncji, która jakieś 13 gram, może 12. Na razie. Przed chwilą minęła 16, Wyłączyłem palnik. Jestem już po wszystkich chmieleniach, czyli dwóch. Zaczęło się chłodzenie. E Brzeczka, brzeczka jest, brzeczka jest przejrzysta, mm, ale widać w niej złogi białka, znaczy dobrze, to jest, dobrze, drożdże potrzebują białka, więc o, może ja pokażę jak to wygląda, po prostu, o tak to wygląda, o tutaj, tutaj widać to białko, tak zaraz wzburzę je, o o poszło, tak to są białka właśnie, no i no i teraz będę chłodził, w zasadzie to już prawie koniec yy, tego filmu, yy. bo zostało mi podanie jeszcze w zasadzie ile tego piwa przelałam do fermentora, Oops, moment. <śmiech> Chociaż w zasadzie to już będzie fermentacja, bardziej. To co mi zostało, co jeszcze można do gotowania zaliczyć? Nie, no podam ile. To będzie tak na zakładkę trochę, trochę tu po prostu będzie część zazębiająca się. Także teraz muszę muszę tą brzeczkę ostudzić do Poniżej 20 stopni, bym chciał. No, także widzimy się za chwilę. Znaczy mi to studzenie zajmie za 20-30 minut. A na YouTube to mgnienie oka, jak zbicza strzelił. Brzeczkę schłodziłem jednak do 25 stopni, bo już mi się nie chciało, 20 minut to trwało, więc e, szybko, e, a teraz wstawię to do lodówki i to się po prostu dochłodzi do tych 16-18. Że tyłem, ale tak mi się wzięło. Zatem do notatek idzie 24 litry o ekstrakcie 12,4 brix to znaczy, że 12,1 plato. Tyle wyszło. No nieźle, może być. No. Więcej piwa, mniej ekstraktu, ale jestem, jestem zadowolony. W tej chwili fermentor wstawię do lodówki. I od tej pory zaczyna się fermentacja. Co prawda jeszcze nie wlewam drożdży, tylko czekam, aż, aż spadnie temperatura do tych, 20, no powiedzmy 18 stopni. Zaraz wrzucę tam jeszcze i spindel, tylko wykasuję dane z poprzedniego, z poprzedniej fermentacji. I to tyle na w tym momencie, jeśli chodzi o gotowanie chmielenie. Koniec tego odcinka, koniec. Idźcie do domu, idźcie, weźcie, idźcie na dwór, nie wiem, pobiegajcie, wypijcie piwo, na razie, cześć. Oglądacie relacje zważenia piwa, a to jest już czas na rozpoczęcie fermentacji. To co słychać to jest lodówka, w której mam już brzeczkę, schłodzoną do 19 stopni, tutaj mam gęstwę drożdżową, ona była tutaj. Po wyjęciu z lodówki wszystko się tak rozwarstwiło, co, co mam nadzieję oznacza, że drożdże zaczęły wracać do życia. Także za chwilę wyciągnę. Mówię, bo nie wiem na ile baterii starczy. Wyciągnę piwo z lodówki, brzeczkę. Na powietrze ją tym, tą łychą. Tym wrzucę drożdże. zdezynfekuję to najpierw. No. I tak będzie. A teraz zobaczymy co uda się pokazać.